Witam Was. Od kilku dni, no nie da się już ukryć, mamy wiosnę taką w pełni. Mam wrażenie, że wszystko się zieleni. Mam no, wrażenie tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest tak, że zieleni się wszystko, bo jeszcze trzeba poczekać na drzewa, które będą miały czas na to, żeby cieszyć nas swoimi barwami. Ale nadmiar zieleni, którą yy, która mnie tutaj otacza, ta zielona trawa, która roztacza się naokoło mnie te, te wszystkie widoki, które oglądam przyjechałem chwilę temu do takiego miejsca które kojarzy mi się nieodłącznie z chwilami mojego dzieciństwa chociaż tak naprawdę mam mm, strasznie niewiele wspomnień takich mm, silnych wspomnień wspomnień które możemy przytoczyć sobie w każdej chwili na zawołanie, które czekają gdzieś w zakamarkach naszej głowy, aby przywołać je w momencie, w którym myślimy o danym miejscu, o danej osobie, to te moje wspomnienia właśnie nie są takie. Pojawiają się czasami jak takie flashbacki nie wiadomo skąd. Na przykład właśnie, gdy jestem w takim miejscu, to przypominam sobie rzecz, która no właśnie, która wydarzyła się dawno temu i Zupełnie nie spodziewałbym się, że mogę sobie coś takiego przypomnieć, że coś takiego miało miejsce. Po prostu wszystkie te wspomnienia dzieciństwa zatarły się jakoś tak. Znaczy wszystkie, wszystkie te wspomnienia związane z tymi miejscami. Po prostu wiem, że te miejsca zajmowały jakąś część mojego życia, bo przyjeżdżałem tutaj, czy to na ferie, czy na wakacje. Nie jeden weekend został spędzony właśnie w tym miejscu, w okolicach tego miejsca, i czasami właśnie zastanawiam się, co jeszcze powoduje, że czasami pojawiam się właśnie tutaj. Jaka ch chęć czego sprowadza mnie do tych miejsc? Wiem, że to jest jakiś sentyment do tego, co już nie powróci. Co już nigdy nie będzie takie samo. My się zmieniamy. Życie pędzi do przodu. Te miejsca się zmieniają. Nie ma osób, które były z tymi miejscami związane. I dlatego... To nie smakuje już tak samo. No i właśnie yy, skąd bierze się potrzeba pojawienia się w takich miejscach? Mam wrażenie, że pojawia się taka wewnętrzna tęsknota, której nie potrafimy sobie wytłumaczyć. I kierowani impulsem właśnie pojawiamy się w takich miejscach. No a właśnie gdy już jesteśmy w tym miejscu, okazuje się że tak naprawdę niewiele pozostało z tego klimatu, który nas tutaj sprowadził. Jest pięknie. Jest ciepło. Jest zaledwie piąty kwiecień albo, albo już piąty kwiecień. No, biorąc pod uwagę fakt, że ta zima chociaż taka rozpoprana ciągnęła się w nieskończoność i chyba wszyscy mieliśmy jej dość Zresztą to jest chyba tak co roku. Nawet jeżeli kogoś cieszy biały pół, to prędzej czy później ma go już dość i, i odzywa się tutaj kolejna z naszych tęsknot. Tęsknota za odrobiną ciepła, za długimi słonecznymi dniami, które napawają nas taką wewnętrzną radością, które pozwalają inaczej spędzić czas, które pozwalają nam wyjść z domu i właśnie usiąść, czy to na łonie natury, czy w parku. Gdziekolwiek, gdzie tak bez troska możemy podchodzić do tego wszystkiego. Jestem tutaj, przycupnąłem tak na uboczu. Zatrzymałem samochód nie Nieopodal cmentarza. Cmentarza, na którym tak naprawdę nie ma osób, które bym jakoś szczególnie znał. Ewentualnie dwie bliskie osoby, które zostały pochowane tak dawno temu, że ta więź, która była gdzieś tam we mnie, nie miała możliwości wykwitnąć na tyle, żebym dzisiaj jakoś te braki odczuwał. Może jest to kwestia tego, że będąc dzieckiem inaczej pojmujemy pewne sprawy i, i pewne sprawy chociaż nasuwają nam wiele pytań, które zadajemy później osobom dorosłym. Tak naprawdę przenikają gdzieś obok nas i są ponad nami. Bardzo szybko zapominamy o tym, co było i przyjmujemy to jako Coś naturalnego. Chociaż wydawałoby mi się, że, że właśnie powinno być na odwrót. Że właśnie jako dojrzałe osoby powinniśmy to, co nieuchronne, przyjmować właśnie spokojnie. Wiedząc, że tak musi być, bo życie przynosi takie, a nie inne zmiany. No, a będąc dzieckiem, nie znając odpowiedzi na pewne pytania, moglibyśmy... Tego nie przyjmować do wiadomości. A może po prostu nasz mały, dziecięcy świat wtedy jest na tyle nieskażony i jest pełen rzeczy, które interesują nas do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie rozmyślać nad takimi sprawami. Dlatego przechodzimy dalej, pomijamy to, co było i pędzimy do przodu, poznając kolejne aspekty życia, interesując się tym życiem. W oddali szczekają psy. Po prawej stronie mam zachodzące słońce. O, jest już prawie 18 godzina, czyli dzień zmierza ku końcu, że tak powiem. Za chwilę to słońce zajdzie. Po lewej ręce widzę księżyc. Jest naprawdę bardzo przyjemnie. No, potrzebowałem chyba takiego wytchnienia w tym tygodniu. To tak naprawdę pierwsze popołudnie, które mam wolne, mam dla siebie. Niedzielne popołudnie. Chwilę temu byłem na meczu, chociaż szczerze mówiąc nie jestem fanem piłki nożnej. Nie oglądam meczy w telewizji. Nie śledzę wyników reprezentacji. Nie interesują mnie rozgrywki ligowe. No, czasami, gdy na przykład są mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, w którym gra nasza polska reprezentacja, to bardzo chętnie usiądę ze znajomymi, z rodziną. Obejrzę te mecze, chociaż zazwyczaj kończą się tak samo. No a tutaj mówię o zupełnie innej piłce nożnej. Taka lokalna piłka, liga okręgowa, czyli to jest coś takiego, jak gdyby to liczyć po kolei, po, po drugiej, trzeciej, czwartej lidze, to wychodziłoby, że, że jest to piąta liga. Piąta liga, okręgówka, no i właśnie nasza drużyna od jakiegoś już czasu gra w tej piątej lidze w okręgówce, no i mogę co drugą niedzielę w sezonie, śledzić mecze na tej naszej małej reprezentacji. Ja zawsze śmieję, że to jest FC Szmacianka. Powiem Wam szczerze, że może nigdy by mnie to nie interesowało, nigdy bym się nie wybierał na te mecze, ale tutaj też właśnie będąc małym dzieciakiem jeździłem bardzo często. Mój ojciec, mój brat byli związani, są związani mocno z klubem sportowym. No. W tej miejscowości, w której jestem, są dwa kościoły. Jeden nowy i drugi stary, zabytkowy. Hmm. Tak, i w Nowym Kościele ksiądz Prołusz ma takie bajerańskie dzwony, które prawdopodobnie co godzinę, nie wiem dokładnie w jakich godzinach, bo od niepamiętnych lat nie spędziłem tutaj nocy. Nie wiem od jakich godzin porannych, do jakich godzin wieczornych, chyba do godziny dziewiątej rozbrzmiewają co godzinę różne melodie. A nikt się nie buntuje na, na fanaberie księdza, na takie pomysły. Zresztą dużo by tu powiedzieć, jak wygląda rzeczywistość takich małych miejscowości i jak wiele znaczy ksiądz. To nie chodzi o to, że ludzie ślepo wierzą w to, co mówią, bo każdy... każdy A, zresztą to nie jest temat na, na te moje dzisiejsze rozważania, na ten... Chciałoby się podzielić mini-podcast, ale on nie będzie mini-podcastem. To będzie taka dłuższa forma podcastowa, którą wypuszczę na Facebooku i, i ktoś śledzi to, co się tam dzieje, to do niej dotrze, przesłucha tego, albo albo właśnie no nie wiem, wytrzyma do końca, nie wytrzyma. Mówiłem zupełnie o czymś innym, ale dzwony kościoła wybiły mnie z rytmu. Wiedziałem, że są tutaj dwa kościoły, jeden właśnie nowy, znaczy nowy, on już ma nikt z ich z lat. Ja będąc małym brzdącem mam zdjęcie pod tym kościołem, więc on już istniał w momencie, w którym mnie jeszcze nie było w planach. A drugi kościół jest taki stary, zabytkowy, drewniany, odnowiony nie tak dawno przez konserwatora zabytków. Piękne odnowione mury. Nie wziąłem ze sobą aparatu, bo mógłbym to zdjęcie podlinkować do do tej dźwiękówki. Ostatnio byłem w tym kościele na weselu mojej kuzynki, która swoją drogą urodziła się tego samego dnia, którego ja się urodziłem. No i rodzice też brali ślub w tym kościele. I pewnie wiele, wiele osób, które znam z takich, a nie innych kombinacji życiowych, Powinienem się zbierać. Ale rozleniwiłem się w takim yy, błogim stanie. W takim luźnym gadaniu. Mógłbym tu zostać na dłużej. Posiedzieć, pomyśleć. Od niej tu taka cisza i spokój. Prawdopodobnie wszystkie sklepy są pozamykane. Zresztą jest to miejscowość, w której są tylko dwa sklepy. Jeden przy wjeździe, drugi przy wyjeździe z miejscowości. Pamiętam, że jak byłem małym chłopcem, to właściciele jednego ze sklepów zaczynali dopiero swój interes. Swoje towary sprzedawali w takim baraku na kółkach. Taki przewoźny barak mieli, i, i tam właśnie wchodziło się po takich schodkach. Ten, ten barak przypominał te baraki cyrkowców, których przemierzają cały świat. To są rzeczy, które, które znikają, yy, zarówno z, z, z tych miejscowości mniejszych. Pojawiają się już jakieś sieciowe sklepy, które przez to, że mają wspólne ceny, no, takie jak w całej sieci, niszczą taki mały, drobny handel. Zresztą wiele się zmienia w, w, w polskiej rzeczywistości. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że już jest coraz mniej, coraz mniej Rozmawialiśmy o tym, że w Anglii nie ma kiosków ruchu. Oczywiście nie chodzi już nawet o, o, o, o tą nazwę, prawda? Chodzi o takie małe kioski, w których można zaopatrzyć się w czasopisma i różne tego typu drobne rzeczy codziennego użytku. No ale w Polsce one też już znikają, jest ich naprawdę coraz mniej. W dużych miastach są to takie... Drobne kioski gdzieś przy przystankach, przy których sprzedaje się bilety. No i przy okazji można do tego dołączyć prasę. No a na przykład w mojej miejscowości swego czasu takich kiosków ruchu było pięć. Pięć chyba, jeżeli się nie mylę, było, było pięć kiosków ruchu. Teraz ostał się tylko jeden i to. Mm, jest on w zupełnie prywatnych rękach, znajduje się w takim miejscu, gdzie, gdzie krzyżuje się kilka zakładów pracy i mam wrażenie, że tylko dzięki temu, że dzięki temu się utrzymuję. No jest jeszcze blisko cmentarza, więc ludzie kupują tam zapewne znicze. Czas zmykać powoli, bo was zanudzę, jak już, gdy widzę, jak długo gadam do, do nagrywajki, to, to wiem, że powinienem skończyć, chociaż mam ochotę powiedzieć jeszcze, znaczy nie wiem, o czym mam ochotę powiedzieć, mam ochotę po prostu gadać, gadać do, do mikrofonu, gadać do nagrywajki. Ale na dzisiaj to już będzie tyle, żeby nie przesadzać, nie przeginać. Mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele tak pięknych dni. Mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele miejsc, w które będę chciał Was zabrać. Ja wiem, że to nie to samo. Że, że nie możecie zobaczyć tego, co ja widzę i nie możecie... No możecie jedynie usłyszeć to, co ja słyszę. Mam taką nadzieję że słyszycie te wszystkie ptaszki ćwierkające gdzieś w tle psa szczekającego w oddali nie wiem co to było przed chwilą to był jakiś kogut w ogóle tak rozglądam się tutaj dookoła widzę kilka domów i stwierdzam, że no a pomimo tego, że są one w pobliżu cmentarza to yy, fajnie byłoby tutaj mieć właśnie takie swoje miejsce, mieć tutaj swój skrawek ziemi z takim widokiem, jaki rozciąga się z każdej strony. Podejrzewam, że za kilka lat i tutaj prawdopodobnie będzie bardzo tłoczno będzie tych domów coraz więcej, będzie mniej tej zieleni. Zresztą to widać z roku na rok, że pojawia się właśnie coraz więcej takich domów, domeczków. W ogóle tutaj okolica ma to do siebie, że ściąga bardzo dużo ludzi ze Śląska. Kupują właśnie działeczki blisko lasu, kupują działeczki otoczone zielenią i w takim miejscu Budują swoje małe domki i przyjeżdżają początkowo na okres letni, czy, czy na okres urlopu. No, a niektórzy sprowadzili się na stałe i postanowili tutaj spędzić swoją emeryturę. Myślę, że to taka fajna wizja yy, przyszłości, starości. Po tych przepracowanych yy, latach yy, na ten okres złotej jesieni życia spędzić te ostatnie chwile właśnie w takim miejscu zupełnie z dala od zgiełku miasta, od innego życia, które prowadziło się wcześniej no i teraz zacząć to wszystko no jak gdyby na nowo cieszyć się pięknem przyrody, które yy, będzie nas otaczać i cieszyć się tymi chwilami może to jest właśnie dobra droga. Najpierw przepracować y, część życia, żeby później właśnie na, na te lata pozornie wskazane na, na takie trwanie odnaleźć się na nowo, odnaleźć swoje miejsce w życiu, odnaleźć y, miejsce dla siebie, dla, dla swojego tego dalszego życia, dla żeby ta przyszła sytuacja nie była tylko trwaniem i czekaniem na, na to, co nieuniknione, ale była radością bycia tutaj na co dzień. Mam nadzieję, że będzie mi dane właśnie tak spędzić te swoje ostatnie chwile. Mam też tego życzę, żeby każdy z nas mógł odnaleźć dla siebie takie miejsce. Dobrze, bywajcie, ja znikam. No zaraz jakiś motor mnie zagłuszy. <głosy> Cześć.